Rozpoczęło się budowanie zrębów hazarskiego państwa w Palestynie. Pierwszeństwo przypadło Churchillowi. Już w rozmowie z Wiesenmanem w 1940 roku Churchill zapewnił go, że całkowicie zgadza się z nim w sprawie utworzenia w Palestynie odrębnego państwa – teraz będzie w cudzysłowie – dla trzech do czterech milionów Żydów. Ale skąd ich wziąć? Jeżeli było powszechnie wiadomo, że naziści wymordowali naród żydowski. Okazało się, że te cztery miliony jakoś przeżyły, w większości na obszarze żydobolszewii i teraz przebierają nogami, aby wyruszyć do ich rzekomej ojczyzny. Ojczyzny w cudzysłowie. W lipcu 1944 roku przyrzeczono Eichmannowi utworzenie żydowskiej jednostki wojskowej. Z kolei prawie 3,5 tysiąca Żydów zdezerterowało z armii generała Andersa z bronią w ręku i pełnym wyposażeniem. Niemcy, jak już wiemy, w rehabilitacyjnych obozach szyli dla Żydów wojskowe buty, mundury i wełniane płaszcze. Tak powstały warunki do terroru nad bezbronnymi Palestyńczykami. Syjoniści mieli broń i tylko czekali na eksodus ich braci z Państwa Związku Sowieckiego. Premier Anglii, Atli, nawoływał Należy zachęcać Arabów do wynoszenia się z Palestyny, aby Żydzi mogli się tam przeprowadzić. Do wynoszenia z Palestyny? Dokąd? To już nikogo nie interesowało, na czele z premierem Atli. Churchill nawet zbeształ Lloyd George'a za zwlekanie z uzbrojeniem Żydów. Zastąpił go w tym celu jako sekretarz do spraw kolonii, Lord Moyn. Podzielał on opinię swych poprzedników na tym stanowisku, że awantura o Palestynę dla Żydów jest skrajnie niebezpieczna dla tamtego regionu. Zgodził się na propozycję podróży do Kairu na spotkanie z Wismanem, po czym Lord Moyne został zamordowany w Kairze w listopadzie 1944 roku przez dwóch syjonistów. Ale nikt nigdy nie nazwał ich terrorystami. Ta zbrodnia na pewien czas zatrzymała proces budowania ojczyzny Hazarów. Ale wkrótce program ruszył z nową siłą. Stało się to po mianowaniu Ibn Sauda za zgodą Weizmana lordem środkowego wschodu. Ibn Saud pomstował jednak na Weizmana między innymi za to, że usiłował on sprzedać Palestynę Żydom za 20 milionów dolarów. Ibn Saud spotkał się z Rooseveltem na pokładzie krążownika Quincy, gdzie powiedział do niego, cytat, Armia żydowska w Palestynie jest uzbrojona po zęby i nie widać, aby walczyła z Niemcami, lecz raczej gotuje się na Arabów. Wkrótce Roosevelt zmarł, był to 1946 rok i problem budowania Judeo-Palestyny spadł na głowę osamotnionego Churchilla. Sprawa powstania państwa żydowskiego była już przesądzona. Jeszcze sprzeciwiał się temu minister Bewin. Ale prasa światowa rzuciła się na niego jak stado hien. Teraz walka toczyła się o podział Palestyny. Przede wszystkim należało jeszcze spacyfikować kilku amerykańskich patriotów na wysokich stanowiskach. Do nich należeli senator Morgan oraz Forrestal, amerykański minister. Temu ostatniemu zarzucano niemoralność, nieczyste interesy, na koniec media sięgnęły po niezawodną broń, jego rzekome obłąkanie. Nie mogąc znieść tej kampanii, Forrestal popełnił samobójstwo. Dymisji generała Morgana domagał się wszechpotężny senator Liman, wtedy szef unr która właśnie trudziła się masowym szmuglem rosyjskich hazardów do Palestyny. Jak wiemy, szmugiel szedł opornie, głównie przez terytorium zniewolonej Polski, więc dla zachęcania eksodusu polskojęzycznych uchodźców hazarskich do Polski, a było ich ponad pół miliona, nie licząc szmuglu hazarów przez Węgry i Czechosłowację, duet NKWD-UB zorganizował trzy pogromy w Polsce – w Rzeszowie, Kielcach i Krakowie co przedstawiłem dokładnie m.in. w tomie drugim Hazarskiej Dziczy. Po zleceniu przez ONZ, zlecenią w cudzysłowie, w 1948 roku podziału Palestyny, rozruchy arabskie przeciwko intruzom stały się tak gwałtowne, że groziły destabilizacją regionu. Wystraszyły syjonistów oraz ich popleczników z ONA, a nawet prezydenta Trumana do tego stopnia że zaproponował on w Radzie Bezpieczeństwa ONZ zawieszenie planu działań kolonizacyjnych. Syjoniści sami dokonali podziału Palestyny. Zastosowali metody bezprzykładnego terroru. Dla Arabów oznaczało to wskrzeszenie prawa Tory, bestialskiego prawa kainitów-endomitów. Rozpoczął się okres ludobójczych masakr ludności arabskiej, niezawodnej formy zachęcania Palestyńczyków do wynoszenia się z ich odwiecznej ojczyzny. Syjoniści ogłosili 13 maja 1948 roku w Tel Awiwie swoje nowe państwo. Ta data powinna kiedyś zostać ogłoszona dniem żałoby wolnej ludzkości tego regionu. Skwapliwie czyli służalczo, ten akt potraktował prezydent Truman. Z maleńkiego Izraela, desantu hazarskiego na Palestynę, zaczęły promieniować fakty dokonane wbrew opinii społeczności międzynarodowej. Izrael stał się brutalnym zaprzeczeniem demokracji, wolności narodów. Był zarodkiem marszu syjono-komunizmu do panowania nad globem, jako, że miał on do dyspozycji podbite przez siebie dwa wielkie mocarstwa: Amerykę Północną i Żydobolszewię. Co do tej symbiozy trzech Izraela, Ameryki i Żydobolszewi, nie pozostawiali żadnych złudzeń. Już w 1946 roku żydowski Sentinel z Chicago napisał: Cytat: Wiemy, co sądzić o antysemityzmie. Czy słyszał ktoś o jakimś antysemicie, który nie byłby jednocześnie antysowietą? Potrafimy rozpoznać naszych wrogów. Poznajemy także, kto jest naszym przyjacielem. Naród sowiecki. Tak oto syjonokomuniści postawili kropkę nad i, czyli na tożsamości syjonizmu z komunizmem opartej na tożsamości nacyjnej. Nastąpiło ponowne i ostateczne potwierdzenie wszystkiego, co w tej kwestii zaznawał Krystian Rakowski w 1938 roku, a co wprawiło w osłupienie przesłuchującego go enkawudzistę. Ta właśnie symbioza kapitalizmu i komunizmu, jedność celów żydzizmu z obydwu stron pozorowanej barykady politycznej i ustrojowej. Przypomnijmy sobie przedstawioną wcześniej długą listę towarów, towarów w cudzysłowie, jakie Stany Zjednoczone zniewolone przez Żydokomunizm słały swoim braciom w Imperium Szatana. W 1950 roku korespondent Timesa donosił z Tel Awiwu, że Czechosłowacja ciągle dostarcza Żydom broń. Rozpoczęło się ludobójcze prześladowanie Arabów, długa seria rzezi mieszkańców Palestyny. Szkalowanie ostatnich przeciwników okupacji Palestyny działających na scenie międzynarodowej. Generałów Marszala i Forestala usunięto. Po przecięciu Europy na demokratyczną i komunistyczną, po rekomendacji przepołowienia Palestyny przez ONZ, narody zjednoczone, w nawiasie przez syjono komunistów, zajęły się sprawą pokoju w Palestynie w stylu ostatecznego rozwiązania. W tym celu zwróciły się do szwedzkiego hrabiego Bernadotte, aby udał się do Palestyny z gałązką pokoju. Działał on pod znakiem Czerwonego Krzyża i w samochodzie, w takim właśnie oznakowaniu, został zamordowany przez Żydo Hazarów wkrótce po przyjeździe. Czy można sobie wyobrazić bardziej odrażającą zbrodnię niż mordowanie na samym początku oficjalnego rozjemcy i mediatora? państwo hazarskie istniało dopiero cztery miesiące. Znakomita wizytówka. Przed wyjazdem z Londynu Hrabia Bernadotte spotkał się z Nauchmanem Goldmanem, który zapewnił go solennie, iż, tu mamy cytat, obecnie państwo Izrael jest w stanie przyjąć całkowitą odpowiedzialność za czyny popełnione przez bandę Sterna i członków Irgunu. Jak już wiemy, były to grupy bezlitosnych morderców. Ich dziełem była m.in. rzeź kobiet i dzieci w Deir Yasin, milcząco uznana przez zachód. Uspokojony tym zapewnieniem, hrabia Bernadotte wyruszył na południe. W Egipcie spotkał się z premierem Nokrasi Pascha. Ten ostrzegł mediatora że Arabowie nigdy nie zgodzą się na ustanowienie terroru państwa żydowskiego na rzecz międzynarodowego zjonizmu. Przestrzegł, że terror może skutkować trzecią wojną światową. Podczas tej rozmowy hrabia Bernadotte napomknął, że w czasie wojny uratował 200 tysięcy Żydów. Cytat. Osobiście kierowałem tą akcją. Dodał i nie było w tym przychwałki. Uważał to za wystarczający glejt dla siebie. Mylił się. W ciągu kilku dni zdołał przekonać Arabów, w nawiasie czerwiec 1948, aby zgodzili się na bezwarunkowe zawieszenie broni. W odpowiedzi spotkał się z fanatycznymi atakami gazet sionistycznych Za co? Za narzucanie pokoju. Żydo Hazarów nie interesował pokój. Zgodne współżycie Żydów z Arabami. Chcieli wojny. Była to całkowita analogia z sytuacją w Rosji, kiedy car Aleksander II starał się polepszyć sytuację Żydów. Spolegliwość cara przerażała Lenina, gdyż odbierała Hazarom pretekst do wybuchu rewolucji. Hrabia Bernadotte oznajmił gubernatorowi Jerozolimy, iż najbardziej agresywną partią są Żydzi. Podpisał tym wyrok śmierci na siebie. Dzień później już nie żył. Ta i poprzednie zbrodnie, m.in. na żołnierzach brytyjskich, przeszły bez interwencji społeczności międzynarodowej. Społeczności międzynarodowej w cudzysłowie. Państwo żydowskie stawało się przyczółkiem globalnej destrukcji z dostępem do wszystkich głównych rządów, parlamentów, ministerstw, spraw zagranicznych krajów zachodnich i wschodnich spod znaku sierpa i młota. Polityka trzech stolic, Moskwy, Londynu i Waszyngtonu była w pełni sterowana przez syjono-bolszewików. Niemiec z zachodniej zony, Konrad Adenauer, poinformował Bundestag, iż ciąży na Niemcach dług zobowiązań moralnych i materialnych wobec Żydów. W 1952 roku rząd zachodniej zony okupacyjnej został zmuszony do wypłacania Izraelowi w ciągu 12-14 lat 882 milionów dolarów, głównie w towarach. Jakim prawem? Skoro takowe państwo w czasie wojny nie istniało? To samo pytanie zawisło nad wymyślonym haraczem syjonistów w odniesieniu do Polski powojennej. Gdyby jednak Polska była polską, a nie hazarskim serajem, powinna zadać im pytanie o to, kiedy zapłacą nam za pomoc w budowaniu Izraela. Oto skala tej pomocy, którą dokładnie przedstawię w następnej pracy. Już w 1936 roku Żabotyński, przywódca syjonistów, nawiązał kontakt z polskim rządem. Formalne porozumienie z ministrem spraw zagranicznych, Józefem Beckiem, w nawiasie Żydem i masonem, negocjował Abraham Stern zabity przez Anglików w 1942 roku. Od 1937 roku Polska pomagała syjonistom szkolić żydowskich emigrantów, w nawiasie późniejszych terrorystów-morderców, członków organizacji BETAR. Późniejszych morderców z Igrun, Zewai, Leuni w nawiasie Narodowa Organizacja Wojskowa Żydowskiego Związku Wojskowego, w Zielonce, Rembertowie, Zakopanem i Andrychowie, gdzie wywiad wojskowy szkolił dowódców oddziałów dywersyjnych z Palestyny. Późniejszych morderców. Takie szkolenie przeszło 10 tysięcy Żydów. Wojsko Polskie zaopatrywało syjonistów w broń i amunicję. Szkolenie finansowały władze drugiej RP i Hazarzy Polscy. Potem szkolenia zawieszono, ponieważ Wielka Brytania sprawująca rządy w Palestynie zwietrzyła tę dywersję, a walczyła wtedy z żydowskim terroryzmem, sama nim zagrożona. Grun? Pod opieką drugiej RP zorganizował dla kilkuset Żydów obozy szkoleniowe w Zofiówce na Wołyniu i w Poddębiu koło Łodzi. Władze RP podobnie wspierały Haganę, reprezentującą większość syjonistów w rządzie RP. Polska przekazała Żabotyńskiemu na działalność terrorystyczną 250 tysięcy złotych. Ponadto dostarczała Irgunowi broń do Palestyny. Kiedy nam to zwrócą? Z procentami? Z procentami od procentów? Broń przemycono do Palestyny jako maszyny rolnicze lub mienie emigrantów żydowskich. Polski wywiad wojskowy przemycił dla Żydów w Palestynie 3000 tysiące karabinów, 220 karabinów maszynowych, 10 tysięcy granatów, 3 miliony sztuk amunicji, 3 lekkie samoloty RWD-13, kiedy nam za to zapłacą? Żabotyński chciał, aby Polska przejęła mandat brytyjski, w nawiasie władzę w Palestynie. Podczas wojny z armią generała Andersa wyszło 3,5 tysiąca hazarskich żołnierzy, w nawiasie 5% wszystkich ewakuowanych, i 2,5 tysiąca cywilów żydowskich na przełomie 1942-1943 w Palestynie za zgodą Andersa część z nich zdezertowała 2972 z wszystkich 4439 czyli 67% wśród dezerterów był późniejszy premier Izraela Menachem Begin przedwojenny przywódca Betaru. Anders zakazał ścigać deserterów i nawet oddelegował jednego z pułkowników do szkolenia terrorystów z Irgun. Istnieje teoria, teoria w cudzysłowie, że formowanie korpusu generała Andersa i zgoda Stalina na wyjście korpusu z Bolszewi na zachód miało inny zamysł, cel podstawowy. Wyprowadzić kilka tysięcy kompletnie wyposażonych Żydów do Palestyny aby tam zdezerterowali stając się zalążkiem przyszłej armii Izraela do terroryzowania Palestyńczyków. Gdyby nie ten dalekosiężny plan, wojsko Andersa zostałoby rzucone gdzieś pod Lenino, na wał pomorski, na wystrzelanie w nierównych walkach bez osłony, jak pod Lenino. Uniknęli rzezi na froncie sowiecko-niemieckim. Ale 1200 Polaków musiało zginąć w rzezi pod Monte Cassino. Bo tam już nie było Żydów. Zostali w Palestynie. Od wiosny 1948 roku do września 1949 roku w Bolkowie na Dolnym Śląsku działał obóz szkoleniowy bojców Hagany. Szkolenie trwało 10 dni. W nawiasie strzelanie ideologia. Mundury z demobilu USA army dostarczał joint. Równocześnie 13 tysięcy młodych Żydów przeszło szkolenie w ramach, w cudzysłowie, Wojska Polskiego. Prowadzono zbiórkę pieniędzy, zebrano 13 milionów. Całością kierował generał Michał Komar, w nawiasie Mendel Kosoj, Ostap Dłuski, Adolf Lauger, kierownik Wydziału Zagranicznego KCPZPR. Grzegorz Smolar, w nawiasie Hersz Smolar. Leon Lew, członek komunistycznej partii Palestyny. Przemysł Holokaustu, w cudzysłowie, to książka żydowskiego profesora Normana Finkelsteina o wyłudzaniu odszkodowań przez międzynarodowe gangi żydowskie. Roszczenia do Polski wycenili na 65 miliardów złotych. Od kilku lat jakby zapomnieli o tych roszczeniach, a to dlatego, że Polacy giną za ich zbrodniczy podbój Afganistanu, przedtem Iraku. Kiedy dymy opadną, wyciągną łapy po pieniądze. Ale za co, jeżeli nie było wtedy pseudo państwa Izrael? Rząd PRL spłacił wielu państwom należności za znacjonalizowanie mienia ich obywateli. Izraelowi nie płacił, bo go w czasie wojny nie było. Teraz jest. Oto stosowne dokumenty o tych spłatach. Płaciliśmy osobom fizycznym i prawnym. Gdyby więc państwo Izrael nigdy nie zaistniało, to i tak by wyciągnęli łapy poharacz w inny sposób. I tu mamy dokument. Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Departament Reprywatyzacji. Informacja o odszkodowawczych układach międzynarodowych zawartych przez rząd polski. W latach 1948-1971 rząd polski zawarł szereg układów z rządami państw obcych, na mocy których Polska wypłaciła rządom tych państw stosowne odszkodowania z tytułu mienia pozostawionego lub znacjonalizowanego w Polsce po II wojnie światowej. Mienie, o którym mowa, stało się własnością państwa polskiego, a zobowiązania odszkodowawcze przejęły na siebie rządy państw układających się z Polską. W związku z powyższym nie mogą być zaspokojone przez Polskę roszczenia osób fizycznych i prawnych dotyczące mienia objętego tymi układami. Są to następujące układy. 1. Układ Między rządem RP a rządem Republiki Francuskiej. Podpunkt a. Układ z dnia 19 marca 1948 roku dotycząca udzielenia przez Polskę odszkodowania dla interesów francuskich dotkniętych przez ustawę polską z dnia 3 stycznia 1946 roku o nacjonalizacji w nawiasie Wraz z uzupełnieniem z dnia 30 listopada 1963 roku oraz podpunkt B. Układ między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Francuskiej w sprawie zaspokajania przez Polskę francuskich roszczeń finansowych zawartych w Paryżu 7 września 1951 roku. Adwocem A. Układ. Obejmuje osoby fizyczne i prawne, obywateli francuskich, towarzystwa francuskie, towarzystwa pod kontrolą francuską, francuskie osoby fizyczne lub prawne, mające nawet mniejszość udziałów we wszystkich innych towarzystwach lub będących pod ich kontrolą. Układ określa, że rząd francuski nie będzie zobowiązany do udzielania odszkodowań z żadnego tytułu akcjonariuszom polskim towarzystw francuskich lub będących pod kontrolą francuską. Układ dotyczy odszkodowań za przedsiębiorstwa znacjonalizowane, mające siedzibę w obrębie obecnych granic Polski. Wszelkie interesy francuskie dotyczące tych przedsiębiorstw zostaną z tego tytułu zaspokojone. Lista przedsiębiorstw została wyszczególniona w załączniku do układu. Globalne, ryczałtowe odszkodowania dla Francji z wyżej wymienionego tytułu ustalono na 3600 tysięcy ton węgla płomiennego. Adwocen B. Układ dotyczy roszczeń francuskich do rządu polskiego, przedsiębiorstw państwowych i osób prywatnych polskiego prawa publicznego powstałych przed wojną 1939. 1945 roku lub wynikających z umów zawartych w czasie tej wojny, albo opartych na tytułach emitowanych przed 1 września 1939 roku. Ryczałt zaspokajający całkowicie roszczenia francuskie wynosi 4,2 miliarda franków francuskich. Ryczałtowe zaspokojenie roszczeń obejmuje zobowiązania finansowe państwa polskiego w stosunku do skarbu francuskiego zaciągnięte przed lub podczas wojny 1939-1945 oraz obligacje emitowane lub gwarantowane przez państwo polskie. Punkt drugi. Układ z rządem duńskim. Protokół nr 1 w sprawie interesów imienia Duńskiego w Polsce z dnia 12 maja 1949 roku oraz B. Protokół Numer 2 w sprawie interesów imienia Duńskiego w Polsce z dnia 26 lutego 1953 roku. Adwocen A. Rząd RP zobowiązał się do spłacania rent i wszelkich długów przedwojennych zaciągniętych przez państwo polskie i przedsiębiorstwa państwowe wobec duńskich osób fizycznych i prawnych, jak również odszkodowania za obywateli duńskich znacjonalizowane przepisami ustawy z dnia 3 stycznia 1946 roku. Przepis ten nie dotyczy przedsiębiorstw znacjonalizowanych, których główną działalność po dniu 30 stycznia 1933 roku stanowiła produkcja broni, amunicji lub materiału wojennego. A B. Rząd RP zobowiązał się wypłacić rządowi duńskiemu 5,7 miliona koron jako odszkodowanie globalne i ryczałtowe za wszelkie mienie, prawa i interesy duńskie. Wierzytelności duńskie w stosunku do państwa polskiego z wyjątkiem pożyczek publicznych. Za własność duńską uważane jest mienie, prawa i interesy należące do osób fizycznych narodowości duńskiej oraz do osób prawnych lub spółek handlowych mających swą siedzibę w Danii. Narodowość duńska, osób fizycznych lub charakter duński osób prawnych i spółek handlowych winny były istnieć zarówno w momencie wprowadzenia zarządzeń polskich, jak i w chwili wejścia w życie omawianego protokołu. Do protokołu dołączono wykaz przedsiębiorstw znacjonalizowanych lub przeznaczonych do nacjonalizacji. Punkt 3. Układ pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską dotyczący odszkodowania interesów szwajcarskich w Polsce, zawarty w Warszawie dnia 25 czerwca 1949 roku wraz z uzupełnieniem z dnia 26 czerwca 1964 roku. Układ rozciąga swoje skutki także na księstwo Liechtenstein. Układ obejmuje wszystkie majątki, prawa i interesy szwajcarskich osób fizycznych i prawnych, wierzytelności szwajcarskie wobec państwa polskiego, z wyjątkiem pożyczek publicznych. W nawiasie. Także papiery wartościowe. Globalna i ryczałtowa suma odszkodowań z wyżej wymienionych tytułów została określona w układzie na 52,5 miliona franków szwajcarskich. Ponadto ustalono kwotę odszkodowania w wysokości 1 miliona franków szwajcarskich za majątki szwajcarskie opuszczone w Polsce. W nawiasie: Mleczarni i serownie przedsiębiorstwa o charakterze handlowym, przemysłowym lub rzemieślniczym oraz gospodarstwa rolne. Do układu dołączono orientacyjny wykaz firm i należności objętych roszczeniami oraz wykaz osób fizycznych, właścicieli mienia, nieuważanego za opuszczone. Punkt czwarty. Układ między rządem polskim i rządem szwedzkim. A. Układ w sprawie odszkodowania interesów szwedzkich w Polsce, zawarty w Sztokholmie 16 listopada 1949 roku, w nawiasie, wraz z uzupełnieniem z dnia 29 października 1964 roku. b. Układ pomiędzy rządem PRL i rządem królewskim Szwecji, w sprawie uregulowania niektórych interesów finansowych związanych z własnością szwedzkich nieruchomości w Polsce z dnia 19 stycznia 1966 roku. Adwocem A. Układ obejmuje wszystkie majątki, prawa i interesy szwedzkich osób fizycznych i prawnych oraz wierzytelności szwedzkie w stosunku do państwa polskiego, w nawiasie, z wyjątkiem pożyczek publicznych. Globalne, ryczałtowe odszkodowanie ustalono na kwotę 116 milionów koron szwedzkich. Odszkodowanie globalne nie obejmuje roszczeń szwedzkich do banków w Polsce. Osoby fizyczne i prawne winny mieć obywatelstwo szwedzkie zarówno w chwili przejmowania mienia przez państwo polskie, jak i w dniu wejścia w życie układu. Do układu dołączono wykaz mienia znacjonalizowanego, lub podlegającego nacjonalizacji. dwocem B Układ Uzupełniający. Rząd polski zobowiązuje się do zapłaty rządowi szwedzkiemu globalnej i zryczałtowanej kwoty 725 tysięcy koron szwedzkich tytułem ostatecznego uregulowania wszystkich roszczeń obywateli szwedzkich nieuregulowanych układem z dnia 16 listopada 1949 roku. Układ dotyczy roszczeń szwedzkich osób fizycznych lub prawnych posiadających nieruchomości w Polsce, do których zgłoszono prawa własności przed dniem 1 stycznia 1956 roku i które mają obywatelstwo szwedzkie. Do układu dołączono wykaz mienia znacjonalizowanego i podlegającego nacjonalizacji. W całości lub części należącego do osób fizycznych lub prawnych. Punkt 5. Układ pomiędzy rządem PRL a rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, dotyczący załatwiania spraw finansowych z dnia 11 listopada 1954 roku. Układ obejmuje obywateli Zjednoczonego Królestwa i Kolonii oraz osoby pozostające pod ochroną brytyjską, a także spółki, firmy i stowarzyszenia zarejestrowane lub utworzone zgodnie z prawem obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie albo na terytorium, za którego stosunki międzynarodowe odpowiedzialny był w dacie podpisania układu Rząd Zjednoczonego Królestwa. Rząd polski zobowiązał się do zapłacenia rządowi Zjednoczonego Królestwa kwoty 5 milionów 465 tysięcy funtów szterlingów za mienie znacjonalizowane i wywłaszczone, długi wobec rządu Zjednoczonego Królestwa lub wobec obywateli brytyjskich, zapłata których była zagwarantowana przez rząd polski inne przedwojenne długi bankowe i handlowe. 6. Układ pomiędzy Królewskim Rządem Norweskim i Rządem PRL dotyczącym likwidacji wzajemnych roszczeń finansowych z dnia 23 grudnia 1955 roku. Układ reguluje i znosi wzajemne roszczenia majątkowe ujęte w załączonych do układu wykazach. Wykaz A. Obejmuje roszczenia norweskich osób fizycznych i prawnych do przedsiębiorstw znacjonalizowanych w Polsce. Ich interesy – roszczenia odszkodowawcze w miejsce restytucji oraz norweskie nieruchomości zajęte lub administrowane przez władze polskie. Wykaz b. Obejmuje polskie składniki majątkowe w Norwegii. Punkt 7. Układ między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki i rządem PRL dotyczący roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych z dnia 16 lipca 1960 roku. W nawiasie, wraz z protokołem z dnia 29 listopada 1960 roku. W układzie przyjęto kwotę 40 milionów dolarów, jaką rząd PRL Zgadza się zapłacić rządowi Stanów Zjednoczonych z przeznaczeniem na całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych z tytułu nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych z mieniem przejętym przed wejściem w życie układu. Roszczenia osób fizycznych o których mowa w układzie, dotyczą osób, które były nieprzerwanie obywatelami Stanów Zjednoczonych do dnia wejścia w życie układu. Po wejściu w życie układu wszelkie roszczenia obywateli Stanów Zjednoczonych z wyżej wymienionych tytułów kierowane pod adresem rządu polskiego rząd polski będzie przekazywał rządowi Stanów Zjednoczonych. Rząd Stanów Zjednoczonych zobowiązał się dostarczyć rządowi polskiemu kopię oświadczeń odnośnie roszczeń, kopię decyzji dotyczących ważności i wysokości roszczeń oraz oryginalne dokumenty dotyczące roszczeń uznanych za ważne, a odnoszące się do mienia znacjonalizowanego lub przejętego przez Polskę, włącznie z akcjami osób prawnych. Punkt ósmy. Układ pomiędzy rządem PRL z jednej strony, a rządem Belgii i rządem Wielkiego Księstwa Luksemburgu z drugiej strony, dotyczący odszkodowania za niektóre interesy belgijskie i luksemburskie w Polsce z dnia 14 listopada 1963 roku. W układzie przyjęto globalne i ryczałtowe odszkodowanie w kwocie 800 milionów franków belgijskich za belgijskie i luksemburskie mienie, prawa i interesy dotknięte polskimi przepisami nacjonalizacyjnymi, jak również innymi przepisami. Określenie mienie, prawa i interesy dotyczy osób fizycznych posiadających obywatelstwo belgijskie lub luksemburskie bądź osób prawnych mających swą siedzibę w Belgii lub w Wielkim Księstwie Luksemburga. O przewadze interesów belgijskich lub luksemburskich. Do układu załączono wykaz wierzycieli belgijskich i luksemburskich, znanych w dniu podpisania układu. W układzie wyszczególniono rodzaje wierzytelności, świadczeń i papierów wartościowych, których układ nie dotyczy. Punkt 9. Układ między rządem PRL. I królewskim rządem Grecji dotyczący odszkodowania za interesy greckie w Polsce z dnia 22 listopada 1963 roku. Rząd PRL na mocy tego układu zobowiązuje się wypłacić królewskiemu rządowi Grecji 230 tysięcy dolarów tytułem globalnego i zryczałtowanego odszkodowania za mienie, prawa i interesy greckie w Polsce przejęte na podstawie ustawy nacjonalizacyjnej lub innych przepisów. Wierzytelności greckie wobec polskich osób fizycznych lub prawnych. Przedwojenne wierzytelności greckie gwarantowane przez państwo polskie. Wkład obywateli greckich na książeczkach oszczędnościowo-inwestycyjnych Społecznego Funduszu Oszczędnościowego utworzone przymusowo na mocy ustawy z dnia 30 stycznia 1948 roku, w nawiasie Dziennik Ustaw nr 10, pozycja 74. Zamienie prawa i interesy greckie układ uznaje te, które zarówno w dniu wejścia w życie przepisów polskich nacjonalizacyjnych lub innych, jak i w dniu podpisania układu, należały do osób fizycznych narodowości greckiej lub do osób prawnych mających przewagę interesów greckich. 10. Układ między rządem PRL a rządem Królestwa Holandii dotyczący odszkodowania za niektóre interesy holenderskie w Polsce z dnia 20 grudnia 1963 roku. Na mocy tego układu rząd polski zobowiązał się do wypłaty rządowi holenderskiemu 9 milionów 50 tysięcy florenów holenderskich tytułem globalnego i zryczałtowanego odszkodowania za mienie, prawa i interesy holenderskie w Polsce przejęte na podstawie ustawy nacjonalizacyjnej lub innych przepisów. Wierzytelności holenderskie wobec państwa polskiego oraz osób fizycznych lub prawnych w Polsce. Obligacje pożyczek polskich emitowane przed 1939 rokiem, wyrażone we florenach holenderskich lub funtach szterlingach, które dnia 1 września 1939 roku w dniu podpisania układu należały do holenderskich osób fizycznych i prawnych. Za mienie, prawa i interesy holenderskie układ uznaje te, które zarówno w dniu wejścia w życie przepisów polskich, nacjonalizacyjnych i innych, jak i w dniu podpisania tego układu należą do osób fizycznych narodowości holenderskiej lub do osób prawnych mających swą siedzibę w Holandii i mających przewagę interesów holenderskich. Za wierzytelności holenderskie Układ uznaje te wierzytelności, które powstały przed dniem 9 maja 1945 roku i należały w tym dniu, jak i w dniu podpisania układu do holenderskich osób fizycznych i prawnych. Punkt 11. Układ pomiędzy PRL a Republiką Austrii o uregulowaniu określonych zagadnień finansowych z dnia 6 października 1970 roku. Układ ten stanowi, że PRL wypłaci Republice Austrii globalne odszkodowanie celem całkowitego i ostatecznego zaspokojenia roszczeń Republiki Austrii oraz austriackich osób fizycznych i prawnych wobec PRL oraz polskich osób fizycznych i prawnych z tytułu przejęcia mienia, praw, i interesów na podstawie przepisów i nacjonalizacji, reformie rolnej i leśnej lub innych przepisów. Układ dotyczy osób, które posiadały obywatelstwo austriackie w dniu 27 kwietnia 1945 roku, w czasie wejścia przepisów lub decyzji o przejęciu mienia, jak również w dniu podpisania tego układu. Dotyczy to również osób prawnych mających swą siedzibę na terytorium Republiki Austrii. W układzie stwierdza się, że PRL nie przyznaje żadnego odszkodowania za mienie, prawa i interesy, które uzyskane zostały przez czynności prawne uznawane za nieważne w świetle międzynarodowych porozumień, zostały nabyte od Rzeszy Niemieckiej lub osób niemieckich po dniu 1 września 1939 roku, w nawiasie, z wyjątkiem nabycia w drodze dziedziczenia lub zawarcia Związku Małżeńskiego. Wywodzą się z posiadania akcji, udziału w spółkach, także podniesienia kapitału, lub posiadania przedsiębiorstw założonych na terytorium Polski po dniu 1 września 1939 roku. Globalne odszkodowanie zostało określone w układzie na kwotę 71,5 miliona szylingów austriackich, co odpowiadało kwocie 2,75 miliona dolarów. Punkt 12. Układ między rządem PRL a rządem Kanady dotyczący uregulowania spraw finansowych z dnia 15 października 1971 roku. Tu mamy nawias i czytamy. Brak tekstu układu w MPW i MF. I dalej. Bliższe informacje na ten temat wyżej wymienionych układów można uzyskać w Wydziale Prawno-Traktatowym Departamentu Polityki Dewizowej Ministerstwa Finansów. Na tym dzisiaj zakończymy odcinek. Następny zacznie się z wykrzyknikiem. Rabuj zrabowane.